A nie żaden schemat. Mi już krzyczę, da temat, o mój rzeczek na temat, co tu nie trzeba my oddać to, co się dzieje, politycy, to kurwy, na ty ci złodzieje a tym, co daje w porządku, co jest się Co jest to? Co jest to? Co jest to? Co jest to? Co jest to? Co jest to? Co jest to? jest to? jest to? Co jest to? Co jest to? Co jest to? chce jest to? Co to? Co w to? Co jest to? Co to? Co jest to? Odpisze że do obory Nie jest ważny człowiek, tylko partia jego Liderzy będą rządzić, oni są od tego, jak czynni działacze To kształtują poglądy Dlatego w parlamencie wciąż te same mordy A ci najwięksi specjaliści od fermentu Muszę się dostają do europarlamentu Brak mózgi okazja Nam wszystko to to to na wszystko robić talare Jaką niech my biedy w euro wypłacane Gdy na ja patrzę, cholera mnie bierze Aż przed trawą oczy, bo kurwa nie bierze! Jak się utrzymać, rzut szuka rozwiązania Jego szersza piłką po boisku gania I ćwiczy taktykę, gdy musi atakować Aby kaczona z urzędu wykopać Zależy mu na tym, dlatego się przyłoży Marzy obcedować, będzie euro z Sukces jego rządu, który osiągnęli Nie było zamieszek, wystocznie by zamknęli Zależnic bez ale niewidzialnego W tym kraju jak w bajce po prostu czuję Niewidzialni ludzie i... Kto czaruje? Obo tyce za Steńskich, za zmaną miskami na człowieka, gościa z kompleksami Który z ich poparcia piastować I od świata do czasu może ktoś Kadenci wlecz i, nam, i do niego dociera Że brak musi wrócić na z premiera Podbramkowa sytuacja pochodzi się wytwarza Funkcja zagrożona przez jakiegoś piłkarza A ludownicy z koalicji, oni dopierdolą Mają pewny elektora i z wolą Jak tylko wyczują Rząd się w odpowiednim momencie powiedzą dziękuję. Zaraz po znowu tutaj wracają i na propozycje cierpliwie czekają. Konsekwencji żadnych nie muszę ponosić. Zawsze ktoś przyjdzie o koalicję, prosi! Wszystko szury, bo mózgu zagrożeniem totalnym Jest polityka w sensie globalnym Kiedy potężne światowe mokarstwa Wbywają na losy innego państwa Czego okresami stują swoją wizję Wchodzimy z tego typu wyjmujemy decyzję Czarno karty właśnie dlatego, że ich są w pieniądze Banku Światowego. Nie mogą się mylić i muszą mieć rację. Trzymają to za mordę największe korporacje. Zarządzają gospodarką na całej ziemi. kolowych polityków trzymają w kieszeni, oni ich interesy mają reprezentować. Dane one władzę, będą im spozorować. A partię tych można, by wygrać wybory Musiały zdobyć elektorat spory Obiecują dobrowę zgłoszeń, pozyskują Gospodarstwo, państwo, w nim bankach szurują. Dzięki za dużo a ludzie nie był syty. Coraz to większe zaciągał kredyty z spłatą! Tak dobrze się bawiło, że prawie systemu nie rozpierdoliło! Teraz państwu okazą, trzeba banki ratować! Trzymane kredyty, jak to funkcjonować? Zrobił się problem, bo wszystko szwankuje! Nikt nic nie sprzedaje, nikt nic nie kupuje! Myślą i radą nad tym kłopotem, trzeba pieniądze odzyskać z powrotem! Urucham ją nowe źródło dochodu by gospodarkę popchnąć do przodu! Ruszy Pełnią nimi magazynów! Wojna się zacznie przez kurwę synów! Kończąc ten sposób w trilnie globalny! Ostatnim konfliktem już nuklearnym! Dziękuję pańskim gościom! Teraz ma się okazać, że masz, masz żal!